Siema! Dla pełnej powagi nagrywają generał i lecił. Dzisiaj historia używek. Już od początku istnienia cywilizacji ludzkość eksperymentowała z różnymi substancjami. W epoce kamiennej ludzie podjęli próbę palenia suszonego krobiego łajna. Jednak po pewnym czasie używki wyewoluowały. Około 10 tysięcy lat temu niezależnie w trzech miejscach. W Egipcie, Persji i Chinach wynaleziono alkohol. Pierwszymi napojami alkoholowymi były wina otrzymywane z różnych owoców oraz piwo. Według ostatnich badań naukowców piwo jest jednym z czynników, dzięki którym egipska cywilizacja przetrwała. Dlaczego tak? Otóż piwo jest po pierwsze bardzo kaloryczne, po drugie alkoholu nie rozwija się zarazki, a po trzecie piwo ułatwiało kontakty międzyludzkie. Warto nadmienić, że w starożytnym Rzymie picie czystego wina było uważane zazwyczaj barbarzyński. Rzymianie rozcieńczali wina. W drugiej połowie X wieku żydowski kupiec pochodzący z Hiszpanii Ibrahim ibn Jakub sporządził relację ze swojej podróży, w której opisywał zwyczaje Słowian. Zapisał w niej, że Słowianie spożywali napój podobny do wina jednakże uzyskiwany z miodu. Były to miody pitne. A teraz przenieśmy się do skutych mrozem krain Skandynawii. Ziemie zamieszkiwane przez nieokrzesanych i wojowniczych wikingów. Jednak nawet wikingowie od czasu do czasu musieli się naradzać. Jak to robili? Otóż dwóch przedstawicieli sąsiednich wiosek gdyż wikingowie nie stworzyli jednolitego państwa stawało naprzeciw siebie dzierżąc ciężkie topory, a za ich plecami były beczki z winem. Na dany sygnał wodzowie odwracali się i ciskali toporami. Kto lepiej otworzył wino, miał przewodni głos w obradach. Już na początku XI wieku Niemiecki kronikarz Tietmar umieścił swojej kręć w Zmiance o tym, że Bolesław Chrobry miał przydomek piwo, co świadczy o popularności jego trunku na naszych ziemiach. Alkohol tak zakorzenił się w polskiej kulturze, że król Wadysław Jagieło pobycie pod Grunwaldem świadomie kazał zniszczyć beczki z winem, by jego rycerze nie rozpili się i byli w stanie kontynuować marsz na Malbork. Kolejna ciekawa alkoholowa legenda jest związana z browarem w miejscowości Warka. Browar ten powstał w 1478 roku. W XVI wieku browar ten był wizytowany przez nuncjusza papieskiego, późniejszego papieża Klemensa VIII, który zasmakował w tamtejszym piwie. Sam o nim mówił, iż było wyborne, szczypiące, z koloru i smaku do wina podobne. Gdy przyszły papież wrócił do Rzymu, poważnie zachorował. Będąc na łożu boleści, szeptał Sankta piwa di Polonia, sancta biera di Varka, a obecni przy nim duchowni, sądząc, że chodzi o jakąś nieznaną świętą, zaczęli się modlić Santa Piwa Ora Pronobis, czyli po polsku święta piwo módl się za nami. Chory, słysząc to, wybuchnął śmiechem. W rezultacie pękł wrzód, z którego powodu cierpiał i przestało go boleć. Polska husaria, która sunęła ze swojej skuteczności, bardzo rzadko pojrzała na pole bitwy trzeźwa. Na przykład w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku ich skuteczność wynosiła... 5 tysięcy zabitych Szwedów w pół godziny. Mimo tego, iż byli kompletnie pijani. Warte wspomnienia są bardzo popularne w Rzeczpospolitej szlacheckie biesiady. Podczas nich po prostu nie dało się nie pić. Było to spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, kieliszki były tak skonstruowane, że nawet w momencie odwrócenia Denko pełniło rolę kieliszka. A po drugie, byli zatrudniani tak zwani podstolnicy którzy potem zostali tylko tytułem honorowym, ale autentycznie na początku siedzieli pod stołami i w momencie, kiedy jakiś biesiadnik schował kieliszek pod stół, wyciągali go i napełniali. Skąd się wziął w naszej tradycji toast, zwany strzemiennym? Otóż, gdy biesiadnik odjeżdżał i jedną nogę miał już w strzemieniu, to musiał się jeszcze napić z gospodarzem ten ostatni kieliszek. Jeszcze jedną ciekawostką z alkoholu w historii polskiej może być bitwa pod Maciejowicami. Bitwa ta odbyła się 10 października 1794 roku. Ostatnia przegrana bitwa insurrekcji kościuszkowskiej. Dlaczego przegrana? Bo Kościuszko zgubił mapę. Dlaczego zgubił mapę? Był zalany w trzy dupy. Na koniec trochę statystyki. Gdyby cały alkohol, który spożywają Polacy w przeciągu roku, zamienić na czysty etanol, to można byłoby nim wypełnić trzy zbiorniki machowskie. Kolejną popularną używką była. Tabaka Tabaka jest to sproszkowany tytań z dodatkami smakowymi. Została ona przywieziona do Europy już przez Kolumba po jego pierwszej wyprawie do Ameryki. Stała się ona wkrótce bardzo popularna na dworach europejskich i jej produkcja przekraczała nawet tytań do palenia i do rzucia razem wziętych. Nawet w połowie XVIII wieku królowa angielska Charlotte, żona Jerzego III, była tak zafascynowana tabaką, że zyskała przydomek, Charlotte Snaffy, polska szlachta, początkowo nieufnie podchodziła do tabaki, jednakże po jakimś czasie jej używanie stało się jednym z symboli rozpoznawczych polskiej szlachty. W Polsce tabaka jest do dzisiaj bardzo popularną używką, głównie na Śląsku i na Kaszubach, czyli na byłych ziemiach niemieckich. Tabaka tak odcisnęła swoje piętno polskiej kulturze, iż pojawiła się nawet w literaturze. Jest obecna panu Tadeuszu w naszej epoki narodowej w strasznym boże Moniuszki. Kolejną znaną od stuleci ludzkości używką jest... Marihuana. marihuana. Najstarsza marihuana została znaleziona na pustyni Gobi w grobie pewnego szamana. Szacuje się, że ma ona około 2700 lat. Co ciekawe, dalej zachowała swoje właściwości. A trzeba ci wiedzieć, drogi słuchaczu, że dawniej, przed wiekami, marihuana nie była aż tak mocna, jak jest współcześnie. Aktualnie ma około 30% THC. Wtedy miał około 2-3%. Nawet Sienkiewiczowski za wspominał w potopie, że należy spożywać siemię konopne, gdyż od tego dowci prośnie. Skąd się wzięła nazwa marihuana? Otóż w meksykańskich burdelach najpopularniejsze imiona prostotek to były Maria oraz Juana. Żołnierze, którzy korzystali z usług tych pań, bardzo często chodzili upaleni i jakoś skojarzyli ze sobą te imiona. Pierwsze problemy z legalnością marihuany pojawiły się pod sam koniec XVIII wieku. Wtedy to Napoleon Bonaparte wyruszył do Egiptu. Zauważył tam, że najuboższa ludność tamtejsza właśnie tym specyfikiem raczy i zabronił tego palić swoim żołnierzom. Po przejęciu władzy zakaz ten rozszerzył się na wszystkich obywateli ziem podbitych przez Francję. Legalnością marihuany na świecie bardzo różnie było. Na przykład w Stanach Zjednoczonych przez większą część XX wieku była ona legalna, ba, była wręcz zalecana jako środek ułatwiający rzucenie nałogu alkoholowego. Jednak w drugiej połowie XX wieku skończył się złoty okres marihuany. Była ona delegalizowana z najróżniejszych przyczyn, często absurdalnych, a często bardzo logicznych. Gdyby przeanalizować historię, można zauważyć, że największy nacisk na delegalizację wywierały związki ludzi zajmujących się bawełną. Co ciekawe, w Polsce do roku 2000 wszystkie używki były w pełni legalne, no ale w roku 2000 zaostrzyły się ustawy antynarkotykowe. Następnym specyfikiem, który niewątpliwie odcisnął swoje piętno w historii, jest LSD. W 1938 roku szwajcarski chemik Albert Hoffmann zsyntezował LSD, sądząc, iż będzie to lek przydatny podczas porodu. Jednak w jakimś czasie zarzucił nad nim badania. Kiedyś przypadkowo pewna dawka LSD dostała się do jego organizmu podczas eksperymentów w laboratorium, przez co odbył swoją pierwszą psychotropową podróż. LSD wkrótce zainteresowało się wojsko, zarówno brytyjskie, jak i amerykańskie. Amerykanie podawali swoim żołnierzom LSD podczas wojny w Zatoce, co miało zwiększyć ich wytrzymałość, a Brytyjczycy nagrali film z eksperymentu na poligonie, gdzie poddali żołnierzom taką dawkę LSD, że nie byli w stanie nic zrobić. Niewątpliwie wielką zasługą LSD jest powstanie takiego gatunku w muzyce jak Rok Psychodeliczny. Jego największymi krzywicielami byli m.in. The Beatles, The Doors czy Dennis Joplin. Ciekawostką jest utwór... Lucy in the Sky of Damons z 1967 roku. Utwór ten znajduje się na albumie zespołu The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dlaczego jest ciekawy? Teoretycznie inspiracją dla Lenona dla napisania tego utworu był... ...rysunek jego syna, który to przedstawiał tytułową Lucy w niebie z Demandes. Jednak co się stanie, gdy weźmiemy pierwsze litery tego tytułu? LSD. Na zakończenie, pragniemy zawrzeć ciekawostki. ciekawostki. Nazwa haszysz pochodzi od asasynów, muzułmańskiego bractwa zakonnego, którego nazwa po arabsku brzmi haszyszyni, którzy narkotyzowali się żywicą z konopi indyjskich. Jak powstała ropa naftowa? Otóż, w XIX wieku do chemika Ignacego Łukasiewicza przebiegła banda wkurzonych chłopów i zmusili go, by wydestylował im coś do picia ze smoły, gdyż cały alkohol na się skończył. Zamiast alkoholu ze smoły powstała ropa naftowa. Pijaństwo w Polsce miało także swoje politycznie pozytywne aspekty. W 1643 roku posłowie, chociaż umówili się, że, za, że mają zerwać Sejm, byli tak pijani, że o tym zapomnieli. Przez co jakaś ważna królewska ustawa mogła wejść w życie. W XVII wieku jednym z najpopularniejszych narkotyków w Polsce był ocet. Opary gotującego się wysokoprocentowego octu były halucynogenne, co wykorzystywali chłopi oraz żołnierze niższej rangi. W X wieku... Wykorzystywano wywar z makówek do uśmierzenia bólu. Jak wiadomo, mak zawiera opioidy, w tym morfinę. U Azteków kobiety miały zakaz spożywania czekolady, gdyż uważano, że jest to bardzo silny afrodyzjak. Niedawno w Boliwii odnaleziono masowe groby ofiar wojen karteli narkotykowych. Łącznie około 30 tysięcy osób. Żeby zakończenie nie było tak pesymistyczne, powiem za prezesem Kaczyńskim, że marihuana nie jest z konopi. Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji i zapraszamy na kolejną w nieokreślonej przyszłości. Ignis Mare Mullier Triamala.